To są informacje Polskiego Radia 24. Napastnik zatrzymany, Trump bez szwanku. O zatrzymanie, w, o strzelaninę w Waszyngtonie pytamy eksperta. Okrągła rocznica i wyjątkowy podcast Polskiego Radia mija 40 lat od Czarnobyla. Gwiazdy golą głowy na łyso. Powiemy o charytatywnej akcji, która bije rekordy. Minęła ósma. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Kim był napastnik, kogo chciał zabić i czy służby zadziałały właściwie? Mnożą się pytania po strzelaninie na gali dziennikarzy w Waszyngtonie z udziałem Donalda Trumpa. Po pierwszych strzałach agenci Secret Service bezpiecznie ewakuowali prezydenta. Wiadomo, że napastnik wtargnął do hotelu, w którym zorganizowano galę, ale nie dostał się do sali, w której zgromadzili się goście, w tym prezydent Trump i wiceprezydent J.D. Vance. To nie pierwsza próba zamachu na prezydenta USA, ale ta sytuacja... Sytuacja jest wyjątkowa, mówi nam amerykanista profesor Tomasz Płudowski. Reagan na przykład, rzeczywiście też jest pamiętany ten zamach na niego jak na początku lat 80. to było na zewnątrz w związku z tym też trudniej tutaj o kontrolę natomiast tutaj został wpuszczony jednak ten zamachowiec do wewnątrz i przeszedł te różne bramki z wieloma egzemplarzami broni więc trudno sobie wyobrazić jak to się mogło stać że on przed z bronią palną oraz kilkoma nożami do środka najwyraźniej coś nie zadziałało. Wiadomo że napastnik pochodzi z Kalifornii był uzbrojony w strzelbę pistolet i wiele noży dlaczego zaatakował to ustala służby, ale jak podkreśla profesor Płudowski, duży wpływ na takie osoby mają też sami politycy, którzy podgrzewają polityczne emocje. Prezydent też no, dosyć pochopnie nie tylko mówi, że to jest chory człowiek, nie wiedząc w ogóle kto to jest przecież z góry, czy to są w ogóle chorzy ludzie, bo on często w liczbie mnogiej mówi o swoich przeciwnikach, wręcz ich nienawidzi. W dużym stopniu też wzbudza te emocje nie tylko swoimi decyzjami, ale też językiem, który jest bardzo ostry i chwaląc osoby, które też używają takiego ostrego języka jak Kirk, który przecież też został ofiarą, został zabity. Na sali był m.in. korespondent polskiego radia Marek Wałkuski. Nasz dziennikarz jest bezpieczny, podobnie jak pozostali uczestnicy gali. Ranny został jeden z agentów Secret Service szczegóły na polskie radio 24.pl. To był nocny eksperyment zakończony katastrofą nuklearną. Mija 40 lat od potężnego wybuchu w elektrowni w Czarnobylu. Eksplozja jednego z reaktorów rozerwała budynek elektrowni, wyrzucając do atmosfery radioaktywny pył. Co się stało, kto zawinił i jak radzieckie władze próbowały ukryć skalę tej tragedii? Między innymi odpowiedzi na te pytania można znaleźć w podcaście Polskiego Radia Czarnobyl Prawdziwa Historia. Roman Czejarek rozmawia w nim ze świadkami katastrofy i tymi, którzy jako pierwsi zauważyli podniesiony poziom promieniowania w Polsce. Rozmawiałem chyba ze wszystkimi osobami ważnymi dla tamtych czasów albo z tymi, którzy z nimi rozmawiali i chyba ten najcenniejszy świadek tam był Polak. Wiele osób mi mówiło, że nie, to jest niemożliwe, żeby Rosjanie dopuścili kogoś w ogóle do takich tajemnic. Był jeden człowiek, pan Waldemar Siwiński, już starszy inżynier, ale wtedy jeszcze młody chłopak, on tam pojechał, był, był także na procesie, więc on zna to wszystko od kulis i on o tym wszystkim też opowiada. To jest kilkaset rozmów. Podcastu można wysłuchać na polskieradio.pl, YouTube Polskiego Radio oraz w serwisach Spotify, Apple Podcasts i Storytel. Ze skutkami wichur walczą strażacy. Tylko wczoraj do wieczora interweniowali ponad 120 razy. Wyjeżdżali głównie do powalonych na drogi drzew czy zerwanych dachów. Najmocniej wiało na wybrzeżu, ale pogodowe alerty wciąż są aktualne. Dziś najsilniejsze podmuchy spodziewane są na wschodzie kraju. Szczegóły w prognozie pogody tuż po informacjach. Już ponad 80 milionów złotych. Tyle zebrano do tej pory podczas internetowej akcji prowadzonej przez influencera Łatwoganga. Internetowa transmisja bije rekordy popularności, a zebrane pieniądze trafią do fundacji wspierającej dzieci chore na raka. W trakcie streamu pojawiło się wiele znanych osób ze świata kultury, sportu i show biznesu, m.in. Robert Lewandowski, Tomasz Karolak czy Kasia Nosowska, która ogoliła głowę na łyso. Dla mnie to jest zawsze, jestem tak przejęta tym, co tutaj, tutaj się wyprawia. Piękna sprawa, do dla nas siedzę, i się kapiam po prostu. Nie to jest więcej, jest po prostu pani niesamowita, wielki serducha, naprawdę. to działajmy, bo działajmy ludzie po... czekają w kolejce. No jedziesz, jedziesz, o w ona jest gorąca ta maszynka. Serducha dla pani Kasi, naprawdę. To jak są tam jakieś wojowniczki i wojownicy, naprawdę. Łysie fryzury najbardziej jest fajna na świecie. Piękna, wielkie serducha, naprawdę. Piękna sprawa. Ale też pomyślałam, że kurczę, to jest bardzo ważne, bo. Ten moment, ten akt pozbycia się włosów dla wielu osób jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo trudny. momentem. nie machaj głową. Okej. Okay. A ja pomyślałam, że kurde, to nie jest nic strasznego. Jest do tych wszystkich dzieciaków i do chłopaków i dziewczyn, które po prostu nie mają aktualnie włosów. Mówię, a co? Głowę ogoliła też m.in. Blanka Lipińska. Akcja potrwa do wieczora. To były informacje Polskiego Radia 24. Wietrznie i chłodniej, tak zapowiada się niedziela. Niewielki deszcz popada na wschodzie, w górach i na Podlasiu także deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 11 w głębi kraju i 14 na Dolnym Śląsku. Przypominamy o silnym i porywistym wietrze. Dobra informacja jest taka, że zacznie słapnąć po południu.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 Jest ósma dzisiaj niedziela, 26 dzień kwietnia i to 116 dzień roku. Słońce, to też przypominamy w znaku Barana, Wzeszło o 5.13, zajdzie o 19.54 i ten dzień trwa 14 godzin 40 minut. Imieniny obchodzą Marzena, Marcelin, Grzegorz, Piotr i Dominik i tym osobom jeszcze raz w Polskim Radiu 24 najlepsze życzenia przekazujemy. Natomiast teraz przed nami rozmowa o relacjach międzypokoleniowych.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 Tegoroczne hasło tych spotkań to, o ile się nie mylę, pokoleniowe źródła energii. Jak to interpretować? Tak, to takie zaproszenie do wspólnego budowania więzi, przestrzeni, współpracy, bo dla nas ta energia międzypokoleniowa rodzi się tam, gdzie taka odwaga do zmian spotyka się z mądrością e, doświadczenia, budowana jest na uważności, na tym czasie spędzonym e, razem, mam nadzieję, że bez, e, bez presji i, i bez pośpiechu. E, bo każdy z nas, będąc takim źródłem energii, potrzebuje chwili wytchnienia e, i, i regeneracji, by w pełni odnowić swoje zasoby. My widzimy te źródła energii przy, przy takich e, właśnie zwykłych e, spotkaniach, kiedy się okazuje, że dwie osoby z, z, z, z różnych e, generacji mają sobie wiele do powiedzenia, rozmawiają ze sobą i przełamują te stereotypy, które no, są w nas i, i, i są w nas, a naszym zadaniem jest je właśnie przełamywać. A jakie to są stereotypy? Stereotypy o, o starości, o, o, to, to tak naprawdę to są stereotypy, które w dwie strony działają. O osobach starszych. Myślimy jako o osobach, które są mało odporne na zmiany, osoby, które, które nie wiem, mają bardzo dużo duży, wolnego czasu, to jest absolutnie nieprawdą. Osoby młode to stereotypowo um, osoby jakby nietrwałe w, w, w jakichś relacjach czy zobowiązaniach. Um, wychodzimy też do szkół, w, mamy taką edukację, ma taki program edukacji o, sta, o starości to jest taki moment, kiedy e, warszawskich e, licealistów, osu, o, najczęściej osoby ze szk szkół średnich, zapraszamy na półtora godziny warsztat, podczas którego również mogą przymierzyć kombinezon odczuć e, osoby starszej, ale. Zawsze mówimy, że ten kombinezon jest swego rodzaju takim gadżetem, bo on otwiera trochę myślenie na to, w jaki sposób e, się starzejemy i jak, e, jak to naszo, nasze ciało też może się zachowywać w momencie, kiedy no już jesteśmy starsi. Ale to jest też moment na to, żeby zajrzeć trochę do naszych głów i przyjrzeć się tym stereotypom tego, co mamy w głowie, e, jak myślimy właśnie o, o starzeniu się, o starości. Z całą pewnością jesteśmy indywidualnościami, każdy z nas jest inny i to zawsze trzeba e, podkreślać e, i staramy się obalać te stereotypy, żeby jednak wzbudzić bardziej ciekawość i otwartość na drugiego człowieka, żeby zrozumieć te doświadczenia też, które, które przeszedł, a nie myśleć tymi stereotypami. Każda edycja tygodnia międzypokoleniowego ma hasło przewodnie, tegoroczne już powiedzieliśmy, natomiast mi się podoba szczególnie jedno z tych haseł, to znaczy prawdziwych przyjaciół poznaje się w każdym wieku i chyba to jest właśnie też takie zdanie, które otwiera nam tutaj spojrzenie na to, czym są te spotkania międzypokoleniowe, jak te relacje mogą być ważne, ile właśnie tej energii, o której też rozmawialiśmy mogą przynosić, a co za tym idzie po prostu takiego pożytku na co dzień w danym społeczeństwie. Tak, tak, to prawda, to było przepiękne hasło, też nam się bardzo e, podobało, bo tak jest, bo, bo poznajemy przyjaciół w różnym, e, w, w różnym wieku e, i to, co do czego zachęcamy podczas Tygodnia e, Międzypokoleniowego? To do, do tego też, żeby wyjść tej, z tej swojej mm, trochę bańki wiekowej. Spotykamy się z, z osobami, które są w Najczęściej w wieku podobnym do nas, a tutaj chcemy obudzić tę ciekawość, by, by się spotkać właśnie przy jakimś ciekawym temacie, przy warsztacie, przy, przy dyskusji dotyczącej obejrzanego właśnie filmu i usłyszeć tą perspektywę innych pokoleń. Też jest to niezwykle istotne w związku z, z zmianami demograficznymi, o których e, mówiłam. Do tych zmian przygotowuje się administracja rządowa, administracja samorządowa. Słyszymy e, panią pełnomocnik rządu do spraw e, polityki senioralnej. Mówi o, o projekcie ustawy o opiece długoterminowej, e, o usługach opiekuńczych, o, projekt, o zmianie ustawy o opiece e, o osobach starszych i te zmiana tych polityk publicznych, przygotowanie się do tego, do tych zmian demograficznych jest niezwykle istotne. Natomiast właśnie to, to spotkanie, to zrozumienie, dlaczego te zmiany polityk publicznych będą się działy, bo druga osoba, bo osoba starsza ma potrzeby związane z, z zapewnieniem opieki, ze z zwiększoną, z zwiększoną potrzebą usług opiekuńczych. To Zrozumienie tego jest niezbędne do tego, byśmy też mogli te wszystkie polityki publiczne przeprowadzić z drugiej strony osoby zrozumienie osób młodych świata w którym teraz e, e, żyją presji która jest w tym momencie tego m, pośpiechu też jest niezwykle istotne dla osób starszych i m, wrócę do e, Cancer Fighters wiele osób w tym momencie z pokolenia X pokolenia baby boomers dowiaduje się o świecie którego nie wiedziało o którym nie wiedziało o świecie m, polskich youtuberów i w tym momencie tak naprawdę e, łączy łączą ich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 Już prawie 25 minut po godzinie 8 w poranku w Polskim Radiu 24, ten niedzielny poranek Tomasz Kowalczyk w naszym studiu tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry Tomku, wszedłeś z uśmiechem, uśmiechnięty, więc pozytywne informacje płyną ze świata sportu? No, częściowo pozytywne, częściowo nie. <laughs> Troszkę zaniepokojeni. Jesteśmy o sytuację z Igą Świątek, e, która wycofała się z turnieju w Madrycie, no ale więcej szczegółów już za chwilę Zapraszamy.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 Do końca jeszcze przez kolejnych kilka minut jedni i drudzy próbowali sięgnąć po trzy punkty. Jakże potrzebne w walce o utrzymanie, ale ani jednym, ani drugim nie udało się już pokonać bramkarze rywali i mecz zakończył się remisem 1-1. We wcześniejszym spotkaniu Korona Kielce też zremisowała z GKS-em Katowice 1-1, a spotkanie Lech i Gdańsk zakończyło się porażką z Rakowem Częstochowa 1-2 o tym meczu Tymoteusz Kobiela.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 Liderem tabeli jest Lech Poznań, który dziś zagra w hitowym spotkaniu z Legią Warszawa. Drugi górnik Zabrze ma tyle samo punktów, co Lech. To po piątkowym zwycięstwie z Jakielonią 2 do 1. A Stoczanie tracą do wspomnianej dwójki 3 punkty. Krakowia zajmuje 11 miejsce Pogoń na 12 pozycji w strefie spadkowej Arka Gdynia Widzew Łódź oraz Brukbet Termalika Nieciecza. Robert Lewandowski miał asystę, a Barcelona wygrała na wyjeździe z Hetafę 2 do Zera w meczu 33 kolejki hiszpańskiej La Ligi. Duma Katalonii prowadzi w tabeli z przewagą 11 punktów nad Realem Madryt i jest bardzo blisko obrony tytułu. Piłkarka Barcelony Ewa Pajor strzeliła gola, a jej drużyna zremisowała na wyjeździe z Bayernem Monachium 1-1. Było to pierwsze półfinałowe spotkanie Ligi Mistrzeń. rewanż 3 maja w Hiszpanii. Z kolei piłkarze Bayernu Monachium, choć do przerwy przegrywali 0 do 3, pokonali na wyjeździe FSV Mainz 4 do 3 w spotkaniu 31. kolejki niemieckiej Bundesligi. Bawarczycy już przed tygodniem zapewnili sobie 35. w historii Mistrzostwo Kraju. Aluron Warta-Zawiercie wygrał z Bogdanką Łuk Lublin 3 do 0 w pierwszym spotkaniu finału siatkarskiej Plus Ligi. Najlepszym zawodnikiem spotkania przyjmujący gospodarzy Aaron Russell, który zdobył 20 punktów. A relacje z tego spotkania przygotował Tomasz Gancarek.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 i to jest dla nas najważniejsze. Następny mecz w grze do trzech wygranych spotkań w środę w Lublinie. Konrad Niedźwiecki został wybrany nowym prezesem Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. W wyborach, które odbyły się w Warszawie Niedźwiecki pokonał inną, byłą, znakomitą polską łyżwiarkę szybką, Natalię Czerwonkę, a na stanowisku zastąpi Rafała Tatarucha, który odchodzi po dwóch pełnych kadencjach. Emilia Koterska w wadze do 80 kg i Damian Durkacz w kategorii do 70 kg awansowali z z kolei do finałów Pucharu Świata w boksie, w i Ignasu w Brazylii. W półfinale Koterska pokonała reprezentantkę Kazachstanu, Żibek. Natomiast Durkacz wygrał z Francuzem Makanem Traore. A te informacje przekazał Państwu Tomasz Kowalczyk. Tomku, bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia. Do, do usłyszenia. Dziękuję.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 Promocja Ogrody.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 i Apple Podcast. Po reklamie.